Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu Podcastowego, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i są ze mną ponownie Hubert Mandow Spandowski. cześć Mando. Cześć Jerry i cześć trzeci rozmówco. Tak, jest z nami Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego, czołem Michale. Cześć Jerry, cześć Jerry, cześć Mando i cieszę się, że nie cześć. zrobiłeś tego spoilera, kto będzie trzeci. To było przecież olbrzymie zaskoczenie. Tak, mówię, że ponownie, bo myślę, że z waszej perspektywy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to pewnie słuchacie nas dzień po dniu, bo pewnie tak będziemy te podcasty wrzucać. Ostatnio rozmawialiśmy o ostatnim odcinku specjalnym doktora Hu, który kończył erę Chrisa Cibnala. A dzisiaj zabieramy się za pierwszy ze specjali, które rozpoczynają nową, starą erę Rasela T Davisa w serialu, czyli będziemy rozmawiać sobie o gwiezdnej bestii. Odcinku, który, co myślę, jest też bardzo istotny z perspektywy nas, polskich fanów, jest dostępny, tak jak i wszystkie kolejne odcinki. Doktora Hu premierowo w Polsce, dlatego, że doktor Hu trafił na Disney. Plus. Disney pracuje w tej chwili z BBC nad nową inkarnacją doktora. No i będziemy te trzy najbliższe specjalne. No i mam nadzieję, że właśnie kolejne wszystkie odcinki dostawać premierowo. Zresztą. Świata, No i panowie, najpierw to w sumie właśnie muszę was zapytać o to, czyli o Disneya. Wielka zła korporacja dobiera się do ikonicznego serialu, który BBC produkuje od dziesięcioleci. Czy wy mieliście jakieś hot take'i, mieliście jakieś oczekiwania, wrażenia, strachy może, co do tego, że właśnie Myszka Miki kładzie łapy na Doktorze Hu? Czy po pierwsze to chyba nie trzy specjale, a cztery, nie? Bo chyba w grudniu jeszcze pod koniec... Nie, trzy mają być. IMDB tak podaje wydaje. jeszcze gdzieś tam po, po chyba dwóch o. tygodniach w grudniu, cztery mi się wydaje, ale może się mylę. Dobra, nieważne. Ja o tym, że Disney będzie robił, będzie emitował i... i i robił doktora Hu no to dowiedziałem się jak napisałeś dzień przed yy, emisją pierwszego odcinka że będziemy mieli w Polsce czy tam kilka dni przed ja nie siedzę w tym, nie, nie śledzę także nie miałem żadnych oczekiwań nie wiem, no może bym miał obawy, ale ten pierwszy odcinek był tak fantastyczny dla mnie, że tych obaw na razie nie mam i o tym nie myślę. No, Disney wiele zepsuł w moich ukochanych e, światach, przynajmniej w jednym, ale e, na razie, no mówię, no, nie miałem czasu, żeby się zniechęcić do tego i gdzieś, żeby ten jad mi się nazbierał. Ja mam co do tego mieszane uczucia, bo z jednej strony to jest Disney, ale z drugiej strony doktor Hu w tym momencie, w którym on kończył poprzednią swoją erę, erę 13 Doktor, on znajdował się w takim położeniu, telewizja BBC z bardzo skomplikowanych przyczyn, które tutaj nie wnikajmy, e, chciała ten serial ponownie odłożyć, tak anulować, tak jak był anulowany w, no, w latach 80., a przynajmniej takie krążyły plotki i były poważne niepokoje, że do tego dojdzie, że po prostu stracimy doktora Hu na kolejne kilka, może nawet kilkanaście lat i umowa podpisana z Disneyem właśnie uratowała to, uratowała ten serial, bo więc Disney jest tu mniejszym złem. Jednakże osobą, która no, zaaranżowała ca całą tą transakcję, całe to przedsięwzięcie był Russell T. Davis, czyli mhm. ten obecny showrunner, który wcześniej był showrunnerem, który postawił na nogi ten serial w tej poprzedniej erze i on i jego kompania produkcyjna Bad Wolf Pro Pro Production zobowiązali się właśnie trzymać pieczę nad tym serialem, żeby on zachowywał ten, żeby on był taki, jak był do tej pory, żeby no, no, patrz, właśnie takie, Disney, w Gwiezdnych Wojnach powołano Star Wars Story Group, żeby trzymała pieczę nad tym wszystkim. <śmiech> wiem, wiem, wiem, wiem, co sobie myśli, że to takie, że to taka na i że Obyś, obyś się mylił, myli. się Ja na razie wierzę w Rasela T-Davisa, który jest właśnie fanem takim z serca, takim bardzo zaangażowanym, trochę jak Dave w Filoni. To nie jest dobry przykład. To nie jest dobry przykład. To nie powiedział, nie, nie, nie, nie idźmy w nie tą drogą. Nie idźmy tą odłóżmy, drogą. Odłóżmy, odłóżmy ten przykład, ale nie, jest takim zaangażowanym fanem, który rozumie tę markę, rozumie o co w niej chodzi i potrafi nią mądrze zagrywać. Więc, y, jeśli on twierdzi, że y, to jest dobra decyzja, to ja skłonny mu jestem wierzyć, dopóki mi nie udowodni, że jest inaczej. A już troszkę spoilerując moją opinię, uważam, że znaczy w tym, na tym etapie bardzo mu wierzę, że, że mm -hmm. tego pilnuję i że to będzie spoko. No ja to ja Wam powiem, że y, dla mnie. To była kwestia taka, że po pierwsze cieszyłem się, że właśnie będziemy mieli legalnie dostępne to day one, mówiąc kolokwialnie, bez kombinacji, bez oczekiwania tylko od razu będziemy mogli do tego sobie zasiąść. A druga kwestia to miałem lekkie oczekiwania w kontekście stricte walorów produkcyjnych. No bo ja się muszę przyznać, że te, te już ile pięć, sześć sezonów, które oglądałem od BBC, no to one już mnie przyzwyczaiły, że doktor to jest serial, który, doktor Who, to jest serial, który no, no czasem wygląda tak jak wygląda, dosyć, powiedziałbym, pociesznie, umownie, wręcz jeżeli chodzi o efekty specjalne. Ale liczyłem na to, że być może ten zastrzyk właśnie, no nie ma co się czarować, też na pewno żywej gotówki od Disneya, to będzie warunkował to, że serial zyska na stricte tych właśnie walorach takich estetycznych, nie? że będzie można sypnąć trochę groszem, żeby to wszystko, co widzimy wyglądało dobrze. No i tak jak wy chwalicie tutaj Russella T. Davisa za to, że trzyma nad tym piecze i że wygląda to fabularnie dobrze, to ja od razu też powiem, że wydaje mi się, że po tym pierwszym odcinku patrząc, to z kolei te moje oczekiwania chyba też się spełniają no zobaczymy jak to będzie w przyszłości ale naprawdę ten odcinek nie dość, że wygląda dobrze estetycznie to no w mojej ocenie on naprawdę wygląda lepiej niż to co w no, ostatnim no czasie pewno. widzieliśmy od BBC bo pomimo tego, że nie wiem, te stworki, które tutaj spotkamy w odcinku one nadal wyglądają właśnie jak stworki z doktora Hu Uroco umowne momentami absurdalne, ale, ale nawet w tej swojej właśnie takiej absurdalności wyglądają bardziej efektownie. Ale tak to się wiesz to ci, ci teoretycznie źli wyglądają tak gumowato, ale ten Mogłaj, mhm. ten grogu wygląda nie, no przecież, super wygląda, no, ja, nie? Jak, jak nie z Doktorachu, y -hmm. nie? to jest mid, akurat de, tak z innej bajki wyciągnięte. Y -hmm. On właśnie, to jest, to jest bardzo mądre połączenie animatroniki, czyli bardzo właśnie y, takiej Hensonowskiej. Y, no to, to jest mapet, tylko taki bardzo naprawdę zaawansowany, przykryty właśnie CGI i to, to jest właśnie najlepsze combo, że właśnie mamy tę animatronikę albo dużą charakteryzację i właśnie podkręcamy ją efektami cyfrowymi i to właśnie wyszło świetnie. A ci właśnie ci teoretycznie źli, o których mówił Bando, jak, wydaje mi się, że oni umyślnie tak wyglądają tak, i się spokojnie na, pewno, dało na pewno, Tak, fajniej. no bo do, doktor, doktor Hu już od dawna wyglądał lepiej niż na przykład pierwszy sezon, jak miałeś te świnie, pamiętasz takich to, to, to, to, to, tak, no, no no właśnie to jest komentarz. Wydaje mi się, że od kapaldiego ten serial tak zaczął naprawdę dobrze wyglądać a jeśli... Wydaje mi się, że już, już od już dziesiątego od wyglądał naprawdę ładnie. No też lepiej ale, ale no, no, on stopniowo wyglądał coraz lepiej. No a jak się pojawiały jakieś takie gumowate, tandetne stworki, to to było raczej celowe zagranie no i, i tak też tutaj mhm. jest i tak też będzie to, to nieważne jaką kasę... Super to... Bo, ale, właśnie, ale to jest świetne bo to właśnie to nadaje właśnie takiego indywidualizmu całemu serialowi bo to, to nie jest sztuka zrobić dobre CGI jak się budżet Disneya sztuką jest zrobić właśnie coś co będzie wyglądało no oryginalnie ciekawie, unikalnie i właśnie według mnie to się tutaj udało. No, to ja się tutaj zgadzę, zgadzam, czyli optymistycznie patrzymy w kierunku mm. pieniędzy Disneya, zobaczymy, co, co z tego wyniknie. Co ciekawe, na Disneyu jest to dostępne z dubbingiem. Tak, co i nawet oglądałem z dubbingiem, nowością. bo oglądałem z dzieciakami, to też w sumie jest godno odnotowania, w sumie miałem to na koniec zostawić, ale tak to ruszyłeś, to... No, ale ale nie. Dobra. No, dla mnie to było zaskoczenie, bo jednak ostatnio różnie to bywa, no, ja obejrzałem Gęsią Skórkę od Disneya, serial jak najbardziej dla młodszych widzów, który z przyjemnością bym sobie obejrzał z dzieciakami, on jest tylko z napisami dostępny, nie? Także to naprawdę różnie bywa. No Doctor dla mnie jest jednak mniej dziecięcy niż Gęsia Skórka, tak mi się wydaje, ale, ale może to mi się tak wydaje. Znaczy nie, no to, że jest dubbing, to dla mnie było duże zaskoczenie, bo ja na przykład, nie wiem, no tak, próbowałem tak. zobaczyć z dzieciakami Willow i się okazało, że ma napisy tylko. Mówię, oryginalny film, nie, nie serial, nie? że ma tylko i wyłącznie napisy I, i tak się jeszcze też na jakąś taką klasykę naciąłem, więc tak jak mówisz, to nie jest standard i wy pewnie oglądaliście w oryginale, więc nie, nie będziecie tego komentować, ale ten dubbing jest naprawdę dobry, bo też wiecie... A się pokazałeś swoim dzieciakom ten yy, odcinek? Tak, właśnie ja oglądałem z dubbingiem, dlatego że podpytałem tylko Mando, czy, czy nie ma jakichś hardkorów i, i czy jest ok, i oglądałem z dzieciakami i w, to jest ich pierwszy odcinek Hu, który oglądały i je chwyciło. Więc, o, więc pod tym kątem spoko. Będziemy oglądać już dalsze odcinki razem. Ale mówię, sam ten dubbing jest naprawdę dobry. Ja wiem, że to jest herezja i mm -hmm. dla Was pewnie, i dla <grym> całego <grym> nie fandomu. No, dobry dubbing nie jest ale, ale naprawdę ja już też jestem przyzwyczajony, że właśnie sporo rzeczy oglądam z dzieciakami. A wtedy no niestety często nie ma wyboru, tylko jest dubbing. I, i ten dubbing jest różny. A tutaj jest naprawdę dobry, także jak ktoś właśnie bym myślał, czy, czy z jakimiś młodszymi dzieciakami oglądać, to to można i można z dubbingiem nie będzie bolało. Super, to teraz przejdźmy do historii. Historia, co, co oryginalne, jest y, adaptacją komiksu o doktorze Hu z lat 70., napisaną przez gościa, który pisał sędziego Dreda, i narysowaną przez gościa, który rysował Watchmenów Alana Mura. Taka ciekawostka. O. Więc y, y, no i jakość tego. Ja, ja, ja przeczytałem ten komiks po obejrzeniu serialu. I to jest dość wierna adaptacja. To znaczy jasne, podmieniono część bohaterów, ale poza tym cała struktura fabularna i wszystkie zwroty akcji zostały bardzo wiernie przełożone, więc no proszę. to jest interesujące. To nie jest pierwsza tego typu sytuacja, bo były wcześniej tego typu adaptacje. Jedna książka była zaadaptowana jako ten odcinek, gdy doktor miał wymazaną pamięć i żył w czasach dwudziestolecia międzywojennego z Martą więc to nie jest precedens, ale to jest, to jest coś interesującego. Interesujące jest również to, że właśnie twórcy tego komiksu pojawili się w napisach początkowych nie, nie że scenariusz napisał Russell T. Davis na motywach komiksu stworzonego przez i nazwiska tych gości, więc... No to, to trzeba docenić, nie? Bo to nie zawsze. Dokładnie. Szczególnie hmm. patrząc na, na to, jak Disney się zachowuje przy okazji filmów z MCU, nie? gdzie często tam bierze rzeczy z komiksów, hmm. a artyści są pomijani tak naprawdę. No to, to pierwsze przyjemne zaskoczenie. No dobrze, ale... Yy... Historia. Od czego zaczniemy nasze omawianie historii? Myślę, że zanim w ogóle przejdziemy do historii, to jeszcze porozmawiajmy sekundę o doktorze i o Donie. Bo Jerry jest wyjątkowym przypadkiem, który, mhm. dla którego to nie wzbudza emocji, bo ich nie zna. Dokładnie tak. No to ja wam od razu oddaję głos. No bo tu mamy... Ja w sumie podprowadzę to, bo to jest w sumie No bo cały ten fabularnie. odcinek opiera się na powrocie. O, o, opiera nie? się na, na tym, dokładnie spotkaniu. Tak. I mamy tutaj, co w sumie mnie też bardzo rozbawiło, wszyscy się z tego nabijają, ale to porównanie jest wyjątkowo trafne, że dostajemy taki recap właśnie sezonu z Doną w formacie ekranu ładowania z jakiejś gry sprzed 15 lat, gdzie z jednej strony mamy doktora, z drugiej strony jakiś wielki wybuch. I dosłownie mamy opowiedziane takie najważniejsze wydarzenia z końcówki podróży doktora z Doną. No i tacy widzowie jak ja, którzy tego nie oglądali, dowiadują się, że Dona ma wymazaną pamięć przez doktora, tak żeby no mogła w ogóle żyć, bo przejęła na siebie wiedzę władcy czasu no i jedyna szansa jest na to, na jej normalne życie jest taka, że po prostu musiała zapomnieć o swoich przygodach z doktorem no i okazuje się, że nie dość, że doktor w czasie tej swojej regeneracji powrócił do formy, którą już kiedyś miał, to wszystko zaczyna go ciągnąć w kierunku Dony no i, i mamy właśnie takie pierwsze na razie na początku odcinka dosyć wydawałoby się przypadkowe spotkania pomiędzy doktorem i, i Doną no i Mando ty trochę to zaatizowałeś dla mnie to nie wywoływało emocji ja też to później skomentuję jak, jak mi to działało <śmiech> A jak nie, ewentualnie działało, ale to rozwinę. Ale no właśnie, panowie, jak dla was ten powrót, czy, czy to była fajna rzecz, jak, jak się to sprawdziło? No Dla mnie to było coś wow, bo ja, mhm. ja te pierwsze sezony, i to całkiem sporo, 9, doktora 10 i 11 obejrzałem w zasadzie hurtem. Ja na, na bieżąco zacząłem oglądać chyba od Kapaldiego. No i to, to, to bywało, że oglądałem wiesz, tak trochę niektóre rzeczy na autopilocie, że, że leciało w w telewizji odcinek za odcinkiem i tak przeleciało sobie na przykład siedem, Więc oglądając w taki sposób serial, to czasami się traci trochę, nawet całkiem sporo emocji i więzi, jeżeli obejrzysz sezon w ciągu na przykład dwóch dni, ale no, od początku słyszałem, że dziesiątka to jest w ogóle to jest Bóg, to jest potęga, to jest coś wspaniałego, to jest najlepszy doktor. Pamiętam, że jak zacząłem oglądać dziesiątkę, to, to zrobiłem przerwę, bo to było moje pierwsze zderzenie z regeneracją i ja nie mogłem się w ogóle przyzwyczaić, że nagle mamy nowego aktora i on na początku... Każdy fan przez to przechodzi, że gdy zaczyna oglądać i jest regeneracja, to jest takie uczucie, że ojej, to jest nienaturalne, ty, ty, ty, czy coś takiego trudno się przyzwyczaić. No, bo, no potem to zupełnie inaczej uhum. działa, nie? Potem to sprawia, uhum. że ten serial żyje cały czas, ale pierwsza regeneracja była dla mnie przedziwacznym doświadczeniem i, i w sumie ja na, na początku tej, te, te, te, tej ery 10 pod kątem towarzyszy. Tak są bo tam, no Martę to wspominam tak po prostu, że była, ale to może dlatego, że właśnie obejrzałem jakąś hurtę, ale Donę, ja uwielbiałem ten sezon, to był tylko jeden mhm. sezon przecież, Dona pojawiła się w trzecim sezonie w jednym odcinku, a potem miała czwarty sezon cały. I no, tak jak moją ukochaną towarzyszką, do której pałałem pewną miłością, była Emmy Pound, tak e, jeżeli chodzi o relacje na linii doktor-towarzysz, no to dla mnie e, dziesiąty doktor i Dona, to, było, to był szczyt tego serialu do dzisiaj i ich rozstanie i później te, te odcinki końcowe i odejście tego doktora. Dla mnie to były największe emocje w tym serialu i teraz jak oni powrócili, no to kurczę, to ja, to, to był haczyk taki, który mnie złapał od razu, nie? Tylko wiesz, no troszkę się obawiałem, ale, ale no, no do tego przejdziemy, jestem zadowolony, ale no, no mówię, no bardzo się cieszę, że ta para powróciła, bo jestem z nimi e, bardzo silnie emocjonalnie związany. Ja w przeciwieństwie do Mando regularnie zacząłem oglądać doktora troszkę wcześniej. Zbinżowałem tylko r 9 i 10 i pierwszy sezon 11, a potem już oglądałem na bieżąco, więc mam troszkę taki, taką większą płynność, ale nie, nie. 10 to był właśnie dla mnie ten okres w historii w serialu, tego serialu, który którym ja znam, tego New Who, czyli od 9 w górę. Właśnie, w którym ten serial nabrał kształtów i stał się tak najbardziej... To po prostu wiedział już, czym jest i był tym na całego. A David tenant miał niesamowitą charyzmę ze wszystkimi towarzyszkami, ale też zgadzam się, że z Doną to było coś zupełnie innego, bo Donna w ogóle jest inną towarzyszką niż jakakolwiek wcześniej i później, bo ona jest trochę starsza niż mhm. reszta towarzyszek. Ona nie jest zaangażowana bardzo emocjonalnie w doktor... No, w inaczej komentuje to, nie? Mhm. I, i, inaczej w ogóle... Właśnie nie, nie jest właśnie takim... Nie, nigdy nie daje się traktować z góry. Nie, nie, nie, właśnie, bo większość towarzyszek doktora jest bardzo młodych i one jeszcze tak bardziej traktują go jako taką trochę romantyczną, ojcowską figurę. Tak, trochę kompleks elektry. A, Ale, a, a ona ma zawsze posła nie? nie. Jakąś, zawsze ma swój, swoje zdanie, swój komentarz. Nie, nie daje się w kaszę dmuchać i... Generalnie bohaterką kobiety w telewizji rzadko pozwala się być takimi jak Donna, takimi czasami znaczy wadliwymi, ale jednocześnie charyzmatycznymi właśnie w taki sposób, że jest głośna, że często stawia na swoim, że nie daje sobie w kasze dłuchać i jednocześnie traktowana jest z sympatią i jako bohaterka właśnie złożonej osobowości i wrażliwości i pewnej drodze, którą przechodzi. I z, ty, z tym, że, że właśnie czuje to poczucie niskiej wartości, a doktor właśnie pokazuje jej, że ona tak naprawdę jest genialna, błyskotliwa, że jest świetna. I właśnie, właśnie to poczucie niskiej wartości też było czymś takim, co bardzo mocno rezonuje w tej bohaterce. I to, było, to też było świetne. bo W ogóle jeśli chodzi o wątek Dony w serialu to jest, tak jak Pan dom mówi, to jest szczyt. Do, do tej pory jeszcze dla mnie nic tego nie przebiło. No, jest Dona, i tego doktora, to widziałem chyba tylko w jednym odcinku w Midnight. E, więc. E, A w Midnight oni się nie nabyli wspólnie za dużo. Że, tak, to, to prawda, ale, ale to mówię, tylko z tego odcinka akurat pojeżyłem. była kojarzyłem. na na pokładzie statków Midnight, to co by się skończyła po trzech minutach, wszystko byłoby ogarnięte. Nie, ale y, no właśnie, tak jak mówię, tutaj y, ja nie miałem tych emocji, y, tego powrotu, y, tego sentymentu do, do tych postaci, y, ale u, uważam, że oni są tutaj dobrze napisani, bo z jednej strony nie miałem poczucia jakiegoś zagubienia, a z drugiej strony łatwo mi było wejść w jakby taką relację, czy, czy widać już z tego odcinka, tego jednego pewną historię pomiędzy tymi postaciami, ale w sumie to zaciekawiło mnie, że tak podkreślacie, że właśnie ta relacja pomiędzy doktorem a Donną jest inna niż z większością bohaterów, bo ja właśnie czy, czy, czy szczególnie towarzyszek, bo ja właśnie trochę tak to czułem, i to, to w sumie to też raczej na plus dla Russella T. Davisa i tego scenariusza, że no, mi jako osobie, która tej relacji nie znała jakby z tego wcześniejszego, z tych wcześniejszych sezonów, no to tutaj udało się to dobrze nakreślić, nie? Że, że właśnie widać, że ta relacja jest taka powiedziałbym partnerska o yy, tego tego słowa szukałem, nie? Mm -hmm. że, że to nie jest po prostu tylko takie towarzyszenie, ale właśnie partnerstwo, co w sumie jest kluczowe też w fabule, nie? No bo to, tak naprawdę to, to cała fabuła prowadzi trochę do tego, że jednak to ściąganie doktora w orbitę Dony to wcale nie było chyba takie przypadkowe zupełnie, jakby się mogło początkowo wydawać, ale tak naprawdę no tutaj mamy nie tylko powrót Dony, bo to, co mi się też Podobało i co było źródłem ich humoru, ale też fajnych relacji, dobrze napisanych relacji, no to jest rodzina Dony. I tutaj poprawcie mnie, hmm. jeżeli ja się mylę, ale tutaj przynajmniej część tej rodziny to też są postacie, które wracają, no bo matka Dony to musiała być mhm. z kontekstu, tak czy tam postać, która też była. Matka Dony to w ogóle przeszła fantastyczną przemianę, bo ona na samym początku była właśnie bardzo taką negatywnie nastawioną do Dony, miała z nią taką troszkę bardzo... Niełat nie chcę powiedzieć toksyczną, ale bardzo niełatwą relację. A tutaj właśnie widzimy, że ona się zmieniła i właściwie jest bardziej, bardziej tak protektywnie, nie protekcjonalnie, tylko protektywnie, że bardziej, bardzo stara się chronić Donę przed właśnie tymi ewentualnymi konsekwencjami tego, że w niej może się przebudzić ta pamięć władców czasu, ta pamięć doktora i że to może no, doprowadzić do jej śmierci. Więc yy, tak, generalnie szkoda, że nie zobaczyliśmy Wilfreda, ale myślę, że jeszcze go zobaczymy, bo zdążyli z nim nagrać, zanim aktor zmarł. Zdążyli z nim chyba kilka scen nagrać, więc może jeszcze on wróci. Znaczy ja akurat, no, wiedziałem, że to są powracające postaci, ale akurat wątek matki yy, średnio pamiętałem. Ale ona w tym odcinku yy, nawet jak się nie zna, nawet jak się y -y. nie pamięta, to bardzo y -y. fajnie wypada. Mi się w ogóle to całościowo podoba, że yy, doktor jest od początku zagubiony, bo on kompletnie nie rozumie, czemu wróciła ta tvář i że Wszechświat rzuca go do tej postaci i nie rozumie, o co tutaj chodzi. No my też nie rozumiemy, nie wiemy dlaczego i, i, to, i to jest bardzo fajny start, mm -hmm. że dostajemy zagubione do, zagubionego doktora, który zadaje sobie ciągle pytanie czemu ta twarz, C co to ma na celu, nie? I nagle idzie sobie ulicą, fajna scena, taka, takie wyciszenie, idzie sobie spokojnie, pomaga jakiejś kobiecie z pudłami, a to Dona nie? I, I dlaczego co chwilę mnie rzuca tutaj teraz do Dony, bo w, Kolejne wydarzenia też go mhm, ciągle prowadzą, oni, są, są te postaci łączone. I to jest dla mnie, ja, wiesz, no, no się jak ten powrót zostanie zrobiony t, t, w taki prosty sposób, ale to gra, podoba mi się. Mhm. Zdecydowanie to gra, bo yy, ja się trochę bałem, że oni po, yy, pójdą na łatwiznę i po prostu kosmicznym zbiegiem okoliczności. Nie, że po prostu będzie to taki skrót fabularny, aha, okej, okay, przy, czystym przypadkiem wpadł doktor na Donę. i chyba coś takiego też było w, na samym początku jak do nas została po raz pierwszy towarzyszką doktora, że oni tak wpadli na siebie takim tr troszkę przez przypadek, a tutaj tutaj właśnie umyślnie jest przykładana do tego waga, że, yy, że, że coś musi być na rzeczy, skoro mm -hmm. właśnie w tym wielkim, nieskończonym wszechświecie oni na siebie wpadli ponownie. Więc yy, to na plus i też czekam, yy, żeby się dowiedzieć, jak to będzie rozwiązane. No i zanim przejdziemy do złola odcinka, można się już w sumie rozliczyć do końca z tym wątkiem Dony. No też przez cały odcinek no, było wiadome, że ona sobie w końcu to przypomni. <śmiech> nie? Zresztą coraz bardziej gdzieś to je tam świtało. To jest też fajnie ogrywane, że ona nie wie, a wszyscy w koło wiedzą. Yy, I ona ma jakieś dziury w pamięci. I mnie, mnie po pierwsze zaskoczyło, po drugie, mi się bardzo podobało, jak to zostało rozwiązane z tym, tym złagodzeniem tej mocy, mm -hmm. która nie, to miała. Tak, bardzo zabić. Fajne. I Właśnie mi się podobała najbardziej ta scena z, z, tym, z tą szybą. Mando, nie wiem, czy pamiętasz, w jaki sposób doktor został zmuszony do regeneracji z 10 do 11. Pamiętam tylko tak bardziej pod kątem tego, co w moim serduchu siedzi, mm -hmm. a nie, nie samej. Nie, nie. to po to, to, to żeby pamięć. To było to, że Will zatrzasnął się w takiej szklanej za szybą i doktor, żeby go ocalić, musiał wejść na drugą stronę i po prostu umrzeć. I doktor strasznie histeryzował z tego momentu i Will, powiedział, no, no, Will, Will no. wtedy powiedział, zostaw, nie, ja nie jestem nikim ważnym i doktor się wtedy dał, wiem, że nie jesteś, nie jesteś nikim ważnym, ja jestem wielkim władcą czasu, ale i tak cię uratuję. I te fani troszkę to krytykowali za to, że doktor tak, że mu odwaliło i nie wiem. Znaczy Pani w ogóle wtedy krytykowali, że on płaczek był, bo on chyba na końcu Zawidzi, tam też, chyba, nie, chyba kry... ja jeszcze nie chcę. No, no, znaczy tam dużo było do, do tego krytykowania, ale w tym odcinku, nie, nie wiem, czy zauważyłeś, że jak do, do nas znalazła się w podobnej sytuacji, jeszcze zanim uzyskała pamięć i ona powiedziała, że nie jest nikim ważnym, tak jak, w, tak jak w dawno temu w tamtym odcinku Wilfred powiedział, że nie jest nikim ważnym i tutaj doktor krzyknął wręcz coś odwrotnego. Nie, że nie jesteś nikim ważnym, tylko, że jesteś najważniejsza i to jest właśnie taki subtelny, taki subtelny rozwój tej postaci. Nie, że mm -hmm. zmienił swój stosunek że to, to już nie jest ten, że on uważa się za tego super nieśmiertelnego władcę czasu, który szlachetnie poświęca się dla nic nieważnego człowieka, tylko że on jest to po prostu kimś, kto się poświęca dla kogoś, kto jest naprawdę ważny i to mi się strasznie podobało takie rymowanie się tych scen ja to wyłapałem dopiero po nie wiem, za drugim razem gdy oglądałem ale to mi się też podobało i w ogóle ta scena, jak te drze się na sufit. Czemu to znowu musi być w ten sposób? Nie, no. Emocje, czyste no to, kurczę, emocje. Powiem, ci, nie złapałem, ale super. Jak mówisz, to fantastyczna rzecz. Znaczy, w ogóle to ja to wam super. powiem, że y, tak jak żeby się rozprawić z Doną, y, to y, ja mam wrażenie, że to jest w ogóle trochę melodia tego odcinka, że tutaj są proste patenty, ale one są bardzo efektywne. W tym sensie, że na przykład cała ta relacja rodzinna Dony to jest Fantastycznie pisane, wiecie, gdzie mamy matkę, która wie, mamy tego męża, który z kolei nie wie i nie za bardzo rozumie i trochę jest wrzucony w świat, którego nie ogarnia, ale jest takim pociesznym, ciepłym gościem i to dla mnie było też sympatyczne, że on się tak fajnie odnajdywał jakby w tych całych okolicznościach przyrody. Mamy córkę Dony, która okazuje się być kluczem do tak naprawdę uratowania życia matce. I wiecie, to są, to mówię, to, są, to jest takimi prostymi pociągnięciami pędzla wszystko prowadzone. Na jakichś prostych żartach, na jakichś niby prostych patentach, ale ja mam wrażenie, że to naprawdę udało się tutaj zrobić tak, że ten finał... Nawet na mnie zadziałał, a mówię, a ja nie mam sentymentu do, do tych postaci. I też spodobało mi się to, że mamy w ten taki prosty sposób rozpisane to, także to ma sens. W tym sensie, ten, ten, ten, ten, wiecie, ta, ta kwestia tej pamięci Dony, powrotu pamięci Dony, pokazanie, że mamy ten rozkład niejako na, na matkę i na córkę, bo to jest w sumie coś, co mogłoby się wydawać oczywiste a ja trochę się zastanawiałem jak to zostanie zrobione bo to, to ja trochę mam problem nieraz z tym doktorowym mambo-dżambo kiedy oni tam zaczynają coś wykładać i, i niestety, ale często się zdarza, że po prostu to są rzeczy, które ja mam wrażenie, że czy doktor, czy inne postaci to wypowiadają kwestie, które jakby wrzucić tam jakieś zdania z generatora. No ale to jest wpisane w ja wiem, serial. Ja wiem, to, to, to po prostu by się średnio trzymało, a tutaj to jest kurczę, to jest naprawdę taki wydawałoby się wręcz oczywisty patent, ale to jest bardzo fajnie poprowadzone, tym bardziej, że to jest umiejętnie rozpisane na cały ten odcinek, no bo nagle w tym finale to wszystko się schodzi, nie? Ten wątek tej córki, która te stworki wszystkie tam szyje, nie? Co prawda te stworki, no to ja tak, jak je pokazali, to, to było chyba oczywiste, nie? Że to są... Mm. Ja chyba, chyba załapałem to, jak zobaczyłem jej zabawki, które ona ma. No, ona chyba robiła te y, zwłóczki, te figury. No, ale że to są ci zole, tak, tak. z, mm -hmm. z przeszłości. Właśnie, y, y, ja to wychwyciłem, ale też zastanawiałem się, co będzie z tym zrobione. Czy ona podświadomie jakoś to wyłapuje, czy ona jest kimś, kim nie wiemy kim jest, więc wiesz, to, to było oczywiste, ale nie było kontekst według mnie, nie, nie był oczywisty i był ciekawy. No i to mówię, to dla mnie to jest taki motyw, który tutaj bardzo dobrze został po prostu rozpisany, nie? Bo, bo obawiałem się, mhm. że to zostanie zrobione w jakiś taki, no mówię, tak jak nieraz to jest zrobione, bardzo prosty sposób, ale w taki niefajny, że, że nagle wyciągną nam jakąś teorię z tyłka i, i nagle coś, co było niemożliwe się okazało że możliwe i tyle, a tutaj to tak ładnie siadło i to jest tak ładnie wpisane w całą relację rodzinną, że no bardzo efektywne, powiedziałbym efektowne i efektywne, o najkrócej rzecz ujmując. No. no dobra to ostatnią scenę myślę zostawmy sobie na koniec, nie? A teraz może o złolu i właśnie no sprawie No bo w tym wcześniejszym odcinku o Potędze Doktora zarzuciłeś coś takiego, że ten odcinek ci pokazał jak bardzo zatęskniłeś za mniejszą skalą. <grym> tak. No i tutaj Mamy tutaj skalą. właśnie coś takiego, nie, że mamy y, teoretycznie bardzo prosty patent, bo nagle nad Londynem w, w, widzimy statek y, kosmiczny, y, na miejscu pojawia się y, Unit, y, no i próbuje się dostać do statku kosmicznego żołnierze z jednostki zostają czymś jakby zainfekowani, zaczynają się trochę zachowywać jak zombie, a z drugiej strony u córki Dony pojawia się tajemniczy stworek Mip, który wygląda jak taki słodziutki yy, sprzedający zabawki na potęgę i popy yy, stworek. No taki mogła. Tak, tak, gomiliny. dokładnie. Mhm. Grogu, tak. I, I on, on właśnie no. yy, mówi, że jest ścigany przez jakieś tam złowieszcze, złowieszczych kosmitów. Tych kosmitów też na yy, swojej drodze doktor i spółka w końcu spotkają, ale okazuje się w pewnym momencie, że to wszystko nie jest takie proste, jak nam się wydawało, a MIP nie jest takim słodziutkim stworkiem, jakby właśnie to jego aparycja nam sugerowała, no i to, to ma oczywiście określone konsekwencje, ale to jest właśnie taka mała skala. Jeden, jeden, y, nomen, nomen, mikro y, z wall, y, ze swoim arcyplanem i, i, i potyczka z doktorem. Y, no i mówię, do ty od tego zaczynałeś, czy do tego już nawiązywałeś, to może właśnie rozwiń swoją myślę. Jak, jak ci się to no. podobało i dlaczego tak bardzo? Ja odetchnąłem po prostu na tym odcinku. Odetchnąłem, że w końcu nie mamy daleków, nie mamy cybermanów, mistrzów i nic tym tak gigantyczną skalę, bo no ktoś w końcu zrobił dobry odcinek, w którym nie przy nie, nie, nie przygniótł tego, co miał opowiadać nam ten odcinek. Ten odcinek, no jego sednem było, była relacja dr Dona, a sprawa była tylko dodatkiem, i to jest pierwszy plus jej, że to jest w końcu mała skala, a nie skakanie po czasie. Rosja, lata 20. No ale wiesz, no to nie jest stworzenie nowej planety, no tak, jakieś kula energetyczna, zdrajcy dalekowie łączą się z cybermanami i widzimy, że wszystko zaczęło się już w XVII wieku i skaczemy po różnych wiekach. To nie jest takie, nie? Więc to, to jest, to, to, jasne, to, to, to wcale nie jest tam malutka pierdołka, ale dla mnie to uh -huh. było naprawdę odetchnięcie. I to jest jedna rzecz, że zrobili sprawę odcinka na małą skalę, która nie przygniata tego, co jest istotne. No tak jak w finale powinniśmy odczuć emocje na rozstaniu z wszystkimi bohaterami, włącznie z Doktor i tego nie odczuliśmy w ogóle, bo po prostu mieliśmy jeden wielki chaos i gonitwę. Tak tutaj to jest wyważone jak najlepiej. Ale sama ta sprawa też jest fajna. Ten potworek jest fajny, uroczy. Ten twist jest dość zabawny i potem jak już ten złol potworek, ten zły mogłej tam sieje zniszczenie, to też jest fajne. No Dla mnie to było naprawdę to było super. Ten stworek to tak na marginesie, zanim ci misty oddam głos, to tylko powiem, że ten moment przemiany, to ja już wietrzę tutaj klasykę memów. Tutaj słodki, tutaj z tymi ząbkami mhm. szczerzący się, to, to naprawdę to, to będzie wykorzystywane. No już chyba Kuba z kremówki wklejał gdzieś tam w relację na Insta te, te, te dwie twarze no. i Kim dzisiaj jesteś? No ja, ja, jak się no, dziś dokładnie czujesz? Tak. No, Misty, ja jak to by się y, to podobało? Mi się gęba cieszyła przez cały ten odcinek i nawet nie, nie potrafię ci y, przekazać, jak bardzo się cieszyłem, że w końcu oglądam Doktor Who, jestem podekscytowany i po zakończeniu odcinka nie mogę się doczekać na kolejny. I to jest. To jest brakowało mi tego uczucia naprawdę bardziej niż y, mogłem podejrzewać. No, to no. jest na, naprawdę to jest coś. To, ten serial, y, nawet kiedy on troszkę słabował y, przed 13 doktor, to on dali u mnie generował właśnie ten entuzjazm, i do, dopiero właśnie Chibnall 13, właśnie ten era 13, doktor, zabiły we mnie to, i właśnie troszkę bałem się, że zabiło to permanentnie, że już nie, nie będę w stanie wykształcać się tego entuzjazmu. Bo zdziadziałem w międzyczasie, ale nie, okazało się, że jednak Russell T. Davisowi udało się to u mnie wzbudzić ponownie, i to jest najlepsze uczucie na świecie. Mhm. Ja Wam powiem, że nawet ta babeczka z Unit, co tu jest. To jest nowa postać, tak? Mhm. Tak, tak. No tak, i ona tak, jest super. Je. Ona jak na tym wózku, tutaj czasami z tego wózka sobie strzeli, to, takie, to, to żart, ale jej rozmowy, to jak ona ma rozmowę z doktorem, to jak wszyscy tam szaleją, jest kwarantanna, zamknięcie terenu, wojsko, a ona widzi, siedzi doktor i podjeżdża do niego i sobie z nim chwilę rozmawia, to w tej jednej rozmowie, gdzie mamy nową bohaterkę, czuć ciężar żart. tego. Gdzie ja przy 13 doktor nie czułem ciężaru, że to jest faktycznie ona wie, kto to jest i tak jakby się starzy przyjaciele spotkali i ja jestem bardzo zadowolony nawet z tego drobiazgu, bo ona pewnie tutaj się będzie pojawiać częściej, a zapowiada się fajna postać. Ona może nawet zostać towarzyszką, nie wiem czy zauważyłeś, ale wystrój, no, nowy wystrój TARDIS ma właśnie tę platformę i możliwe, że ta platforma została wygenerowana właśnie po to, żeby ona mogła się poruszać a. po całej TARDIS mhm, bez problemu. O, faktycznie, to, to nie, nie pomyślałem. O ja, mam, ja mam taką teorię, że może ona właśnie zostanie towarzyszką i to byłoby spoko. Albo towarzyszko, albo na jeden raz po prostu tam się dostanie. Nie, nie, ja też ją bardzo lubię, bo ona ma taki fajny, casualowy stosunek do doktora, że bo, bo, bo, poprzednimi razami, gdy doktor pojawiał, znaczy The Unit pojawił się w Doktorze Huto, to Preston Lee to był taki strasznie fanujący doktora. Nie? Że albo patrzyli na niego jak na taką legendę. A w, albo... właśnie miałem powiedzieć, że to jest ta kompetencja ponad fangerylizmem. Dokładnie, nie? a, a ona, ona tak bardzo na, na luzie i widać, że ja, ja, mi się wydaje, że ona chyba też spotkała wcześniej doktora w przeszłości że... No, bardzo mhm. możliwe, no, ta rozmowa sugeruje, że jednak wie, kim on jest, nie? No, ale na luzie, ale z drugiej strony ta rozmowa... Od razu merytorycznie, profesjonalnie ja, ja, ja, właśnie to, to jest właśnie, że Davis potrafi zrobić tak, że postać wrzuca na dwie, trzy sceny i już masz dobre pojęcie, kim ona jest, jaka ona jest i zaczynasz ją lubić. Ja mam nadzieję, że ta właśnie konsultantka tu jeszcze będzie się pojawiała. Ja, czy wiecie, to, to jak mhm. ta postać jest dobrze wprowadzona, to też widać chociażby po tym, że od niej bije właśnie ta strona merytoryczna i kompetencji, gdzie mamy prostą scenę, gdzie ona w zasadzie no, nic wielce nie robi, ale to jak ogarnia całą sytuację, mhm. jak jest w stanie zapanować właśnie nad wydarzeniami przy tym statku, jak jest w stanie wymienić jeszcze kilka zdań z doktorem, to po prostu pokazuje, że to jest taka właściwa osoba na właściwym miejscu nie i że nie ma właśnie tego fanowskiego takiego sznytu tylko, ale właśnie, że ona jest bardzo skupiona jakby na tym swoim zadaniu i to mi się podobało, bo właśnie wiecie, na, nawet na tle Potęgi Doktora, nie gdzie tam mieliśmy te towarzyszki i one też cały czas latały i z jednej strony, a z drugiej strony cały czas wzdychały właśnie latka, latka minęły, a i tak wzdychały do Doktora jak właśnie podlotki, a tutaj tego nie ma i, i to było takie no, odświeżające, że tak powiem, po, właśnie szczególnie mhm. po tym odcinku, bo też no, ja powtarzałem sobie potęgę doktora krótko przed tym segmentem, więc to mi się tak mocno rzuciło w oczy nie? Mhm. też na tym tle. No, także pod tym kątem ten odcinek jest naprawdę świetny. Ja rozmawiałem z kolegą nie będę tutaj mówił z kim, I, i powiedziałem po tym odcinku, bo ja naprawdę tak poczułem po tym odcinku, po tym jednym odcinku powiedziałem, że ten jeden odcinek jest lepszy niż cała trzynasta dobra, -hmm. niż całe trzy sezony poprzednie, i tak napisałem znajomym, i kumpel mi napisał, że nie, dla niego średnio, bo jednak, bo to są odcinki na 60-lecie. dobrze mówię, czy będzie jakiś specjalny? E, tak, tak, to są na lecie specjal. No, i on mówi, że dla niego jednak to jest za mała skala, że oczekuje jakiegoś widowiska to pierwszy, z 3, okazji. To przecież musi być stopniowanie skali. No wiem, skali. ale z drugiej strony, Patrz, z drugiej strony, okej, okay, na 50-lecie jarałem się, że pojawiło się kilku doktorów, że mamy te kamea z przeszłości, ale, no, tak jak powiedziałem w naszym poprzednim podcaście, ja już trochę miałem tego dość. Ja już nie czuję tej skali, gdy to się pojawia, nie czuję tego natłoku i dla mnie naprawdę dużo większym wydarzeniem było. Dobre nakreślenie postaci, które w jednym odcinku e, no wszyscy kupujemy. Nawet jak nie mamy bagażu emocjonalnego, to kupujemy. To dla mnie było większym wydarzeniem w tym serialu, niż jakby mi znów zaczęli wrzucać tutaj e, trzeci, doktor, piąty, siódmy, piętnasty mm -hmm. i kto tam jeszcze, nie. Także ja. E, zmieniło się to u mnie, nie, ale no, wpłynął na to serial. E, de, de, Taki event może być na 60-lecie, chociaż jest na razie, to jest na razie skala mikro w porównaniu z tym, co mieliśmy wielokrotnie. Ale jak już ustaliliśmy, my nie tylko nie mamy z tym problemu, ale bardzo nam się podoba takie odświeżenie w skali mikro. Porozmawiamy jeszcze o Ros. Bo to pierwsza transpłciowa postać w historii serialu, i to było dość znaczące i w marketingu, i też zauważalne w fabule. Znaczy więc... to w fabule, to, to takie wpadnęcie w słowo Misty, to mhm. dla mnie to był doskonały patent, jak to zostało zaimplementowane w fabułę. Bo to można było zrobić po prostu tak o nie, że mamy transpłciową postać i, i, i to wszystko i ona jest gdzieś tam w tle i nie wiem wystarczyłyby te relacje na linii właśnie matka córka. Ale to, to przecież nawet można by wprost pewnie powiązać z tym binarny, binarny, które tam w, tym, w tej pierwszej sekwencji, takiej przypominającej, Dona tam jeszcze w, w wymawia w tym momencie, kiedy właśnie nagle jest On, pamięcią. pamiętanie. Nie binarny jak, jak do której czyścił pamięć mhm. te kilkanaście lat temu. Tak, tak i to jest nawiązanie właśnie do tej kwestii. Tak, tak. Ale to mówię, ale to jest... To, to było dla mnie duże, pozytywne zaskoczenie, nie, że y, się zdecydowali na coś takiego, tym bardziej, że no, mi się wydaje, że to y, mógł być trochę ryzykowny ruch y, w kontekście jakby takie, takiego zszycia tego wątku z fabułą. Nie wiem, jak wy to postrzegacie. Znaczy ja tutaj się nie wypowiem wiele, bo ja musiałem chwilę skleić fakty, jak Misty w ogóle rzucił temat, bo ja jak zwykle no, nie, nie, nie czuję tych tematów, ale podobała mi się ta scena i teraz poprawcie mi, bo uh -huh. ja widziałem ten odcinek tylko raz w niedzielę z rana, jak doktor nazwał Mogłeja w sensie zwrócił się do mm -hmm. rodzaju męskim. I ona go poprawiła, że dlaczego identyfikujesz już go z tą pcią, a doktor, który przecież sam przed chwilą był kobietą, tak chwila zawieszenia, w sumie racja, mhm, coś takiego było, było. było nie? To, takie, to, to, to, to był taki e, fajny moment. No ja, ja widziałem, że to było kontrowersyjne, niektórzy mówili, że, ta, że ten żart był żenujący, ja tam przeszedłem nad nim do porządku dziennego. E, e, nie, no jak żenujący? On był no, zabawny, no, fajny. By, by to, zabawne, nawet nie zabawny. No, to, to To było fajnie y wpisane y w całość, no bo doktor, y który sam w sumie Ciężko powiedzieć, no nie ma płci. Wydaje mi się, że właściwym terminem jest gender fluid, czyli jest y, osobą, która czasami ma taką płeć, czasami nie taką, w sensie tożsamość płciową. Ale, ale zostawmy ten temat może, bo to, to, to nie jest na nasze głowy. Ja, ja tylko mogę powiedzieć, że bardzo polubiłem Ros i chciałbym zobaczyć jej więcej, trochę więcej poza właśnie tym kontekstem tego, kim ona jest w kontekście właśnie tej, yy, właśnie tego odziedziczenia tych mocy władcy czasu chciałbym zobaczyć. właśnie. Ja też się polubiłem no. ty, ale ja byłem przekonany, że na końcu oni wejdą jednak grupowo do tej mm -hmm. Tardis i pewnie to nastąpi, bo ona jest jednak na tych plakatach też podejrzewam, że to będzie istotna postać, ale się bardzo cieszyłem, że jednak nie weszli, mm -hmm. że to jednak jest doktor i Don, a, a, nie? Pierwsza mm -hmm. przygoda przynajmniej. I świetnie to wytłumaczyli, to bo, jest bo, nasza bo w ogóle Dona nakrzyczała na nią, gdzie, gdzie ty się tam będziesz pakować zaraz, ten Tardis się zepsuje i <głos> i, i gdzieś się przeniesiesz, nie wiadomo gdzie i no, no to, to było tak bardzo w stylu Dony i i no, super, super. No, mi się to mega, w ogóle ta końcówka mi się mega podobała, tak. jak ona najpierw nakrzyczała na córkę, a potem, a chodź, zobaczymy tego, mi <laughs> nie? A dobra, dobra, w sumie jedna przygoda, a, a, a, a potem rozlała tę kawę, nie? No to, to przecież <laughs> taki drobiazg, a, a fajna to rzecz. Pan. Coś macie coś do dodania? Znacie to, ja was jeszcze chciałem zapytać na koniec o nowy wygląd Tardis, no bo ty Misty tak trochę to rzuciłeś w którymś momencie, ale jak właśnie to oceniacie? No bo tu znów mamy regenerację i nową wersję Tardis i, mhm. i scenę. Znaczy wiem, że to jest nawiązanie chyba do jakiejś starej Tardis. To Bo już były takie bardzo... No, jasne, białe. Ja no mówię, nie mam bagażu, ale ja byłem bardzo zadowolony, bo każda zmiana mi się w tym serialu podoba. No już ten serial tak rył tak, tak, tak, tak, nie, nie tyle, że on rył gębą po glebie, co ja, moje odczucia do niego już były tak miałkie, że ja tu wszystkie zmiany kupuję i tak kolejna jakaś tam ciemna tardis świecąca niekoniecznie i jak zobaczyłem, jak on biega po tej tardis, po tej nowej, białej przestrzennej takiej, jak sobie biega po tych właśnie w po podestach, to też mi się podobało. Chociaż to jest drobiazg pierdoła, ale to też u mnie na plus. Ja mam trochę mieszane uczucia, bo yy, yy, ja, ja, za, ja zawsze potrzebuję trochę czasu, żeby się przyzwyczaić do właśnie do nowego wnętrza Tardis i ocenić, czy mi się ono podoba, czy mi się nie podoba. Dla mnie odrobinę za sterylne, ja generalnie lubię, jak Tardis jest takim trochę śmietnikiem, że, że tam No jest tak, dobrze, ale dobrze się taka dzieje. była od dawna, nie? nie, nie, ja, ja, ja coś nie krytykuję innego, tej coś nowego. Dinale, tylko po prostu, tak jak mówię, będę potrzebował jeszcze trochę czasu, żeby przywyknąć i no, ocenić, jak mi się podoba. Ale nie, nie, generalne pierwsze wrażenia takie, wow, ok, coś nowego, mhm. super, super. Ja się akurat tutaj mam podobne odczucia Misty jak ty. Dla mnie taka też trochę za sterylna i ta skala też trochę mnie zaskoczyła, ale tak na zasadzie, że poczułem się zmieszany, nie? No bo to jakby wszyscy wiemy, jak to wygląda, że, że ta skala no, może być różna, no ale jednak tutaj to, to jest po prostu ta wielopoziomowość i, i te rampy i to wszystko jakoś tak, nie wiem, na ten moment wydaje mi się to, to, to dziwaczne. Ona zawsze była mhm. duża, tylko to nie było zauważalne, nie? No i nie wiem, czy wiesz, TARDIS jest większa. W tak, wiesz, zdążyłem się zorientować, ale właśnie tutaj ta wielopoziomowość jest dla mnie na ten moment nieczytelna. Być może właśnie ten trop, który ty, Misty, rzuciłeś, że tutaj ta konsultantka unitu stanie się w którymś momencie czy to towarzyszką czy, czy po prostu za gości to może być dobry trop może być dobre wyjaśnienie bo mówię ja po prostu na ten moment to, to ta sterylność i ta właśnie wielopoziomowość i ta skala trochę wydaje mi się nie wiem niepotrzebna dziwna no wygląda jak gabinet doktora no trochę, trochę tak no taki już metafaryt niskich lotów powiedziałbym ale ale ale no jeżeli by to tak Russell T Davis to umieścił nie że że wiecie jesteś w gabinecie doktora. No, ale zobaczymy. No, może coś z tym zrobią ciekawego. Ja się może przyzwyczaję. Na razie daję po tym odcinku na pewno Davisowi kredyt zaufania. No dobrze, to ja w poprzednim podcaście powiedziałem, że Dużo ludzi zwraca nam ostatnio uwagę, a przynajmniej ja na to zwróciłem uwagę, że dużo ludzi zwraca nam uwagę, że jesteśmy bardzo krytyczni, to zwracam się do słuchaczy tak ten. Zapamiętajcie ten odcinek i tak też podkreślcie, skomentujcie, że wszyscy jesteśmy tutaj bardzo zadowoleni, a nawet zachwyceni, więc to tak, żeby to też wybrzmiało, że to nie zawsze my krytykujemy. Jak dostaniemy coś dobrego, to się cieszymy, szczególnie jak dostaniemy coś dobrego, co lubimy albo kochamy. Dokładnie i to jest właśnie, właśnie ten najlepszy moment, gdy po takim długim czasie taki trochę posuchy, czy tych niskich lotów, takiej troszkę mroźniejszej ery, nagle właśnie dostajemy coś takiego i to jest świetne uczucie, gdy no po prostu czekam na kolejny odcinek, jak na szpilkach nie mogę się doczekać i obejrzę go jak tylko się ukaże. No, ja też jestem zadowolony po tym odcinku, też mi się bardzo podobał. Ku mojemu lekkiemu zaskoczeniu nawet właśnie spodobał się też moim dzieciakom, bo szczerze mówiąc to oni chcieli obejrzeć czy ja tak chciałem testowo im pokazać ale przyznam się wam, że raczej obstawiałem, że mogą się odbić, a w sumie jedno i drugie stwierdziło, że będą oglądali dalej więc zobaczymy je je je jeżeli, jeżeli tak będzie no to to kto wie, czy jeszcze moje dzieciak, Możesz na którym się tapie. podcast. Tak, tak, no mówię, to jeszcze może się okazać tak, że na którym etapie będą chcieli też się wypowiedzieć, ale to dajmy im czas. Zobaczymy, Dobra. czy to nie będzie słomiany zapał, a my pewnie na dzisiaj to będziemy kończyć, panowie, chyba, że macie coś jeszcze do dodania. Nic. Nie. No to cóż, ja wam dziękuję za rozmowę i Słyszymy się wkrótce, no bo specjale będą się ukazywały teraz regularnie. Już ten najbliższy, jeżeli ja dobrze pamiętam, kiedy? 9? Nie, 2 grudnia. 2 grudnia, mhm. Drugiego grudnia. Tak. potem 9 grudnia. Tak, i no później tak 9. Więc. Także postaramy się w miarę na bieżąco. Nie obiecujemy, że jakoś bardzo szybko, ale w miarę na bieżąco tę naszą mini podróż przez odcinki specjalne kontynuować. Jest raz dzięki panowie i do usłyszenia w przyszłości. Dokładnie. Cześć, cześć. Dzięki, cześć. You